W pewnym momencie Malsińka planowała nawet, że przeprowadzi uznanie sobie pana za niepoczytalnego i sama przejmie wkuratele jego majątek, co naturalnie było zupełnie nierealne. W rezultacie rozkład małżeństwa postępował. Trzy lata po ślubie Maria Kazimiera pisała o mężu, że jak rano wychodzi z mego pokoju, nie widzę go do wieczora. W dodatku mojski był często pijany i kiedyś w zamroczeniu alkoholowym chciał w jej obecności zabić służącego. Psyły się także początkowo poprawne stosunki z zamieszkującą w Zamościu szwagierką Gryzeldą, wdową po księciu Jeremim Wiśniowieckim. Natomiast siostrzeńcowi Ordynata, Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, młoda wujenka bardzo się podobała, a i ona, nazywając go za plecami małpą, w oczy była dlań miła, bawiąc się jego uwielbieniem. Istniejące napięcia nie oznaczały stale ponurej atmosfery. Wiele lat później Sobieski wspominał, że Marysieńka nieraz była wówczas wesoła, sprowadzała dobrą kompanię, organizowała tańce, maskarady, gry różne, to w karty, to ciuciu -ciu babki, to au petit jeu, to przechadzki, to milion innych zabaw. Stać też się było na ogromnie kosztowne wydatki. W początkach 1660 roku zamówiła na przykład u złotnika królowej diadem z diamentów ułożonych tak subtelnie, żeby mogła włożywszy go na głowę zatknąć zań czaple piórą, a nieco później zajęta była sprawianiem sobie garnituru szmaragdów i poszukiwaniem dużego brylantu na pierścień. Niedługo po ślubie Zamojska zaszła w ciążę. Pojechała rodzić do stolicy pod opiekuńcze skrzydła królowej i jej francuskich lekarzy. Tam w kwietniu 1659 roku powiła córkę nazwaną na cześć monarchini Ludwiką Marią, Kolowa w tym okresie okazywała szczególnie dużo serca swej ulubienicy. Dziecko żyło jednak tylko miesiąc. Wkrótce znów była brzemienna, ale tym razem poroniła, co tłumaczono wypadnięciem z sań w czasie przejażdżki. Trzecią ciążę znosiła bardzo źle. Gorączkowała i miała bóle głowy. Zamojski był na wyprawie wojennej, więc żona chciała przenieść się do Warszawy, na co mąż jednak nie zgadzał. Na próżno domagała się, żeby do niej przyjechał lub przynajmniej zgodził się wypędzić niechętnych jej domowników. Przed samym porodem rozeszła się fałszywa pogłoska, że kozacy zabili ordynata. W takiej atmosferze 5 marca 1660 roku urodziła córkę nazwaną na cześć matki Zamojskiego Katarzyną. Z uczuciem, że jest zaniedbywana przez męża, Maria Kazimiera nawiązała kontakty towarzyskie ze znanym sobie jeszcze z czasów panieńskich Janem Sobieskim – którego jeden z licznych majątków, Pilaszkowice, znajdował się w pobliżu Zamościa, oddalony tylko o sześć kilometrów. Mianowany przez Jana Kazimierza w 1656 roku wielkim chorążym koronnym, Sobieski nie dokonał jeszcze wówczas żadnego z tych czynów, dzięki którym przeszedł do historii, choć miał już za sobą kilka kampanii, bił się dzielnie i odnosił rany. Był natomiast przystojnym kobieciarzem, który później przyznał się, że w tym okresie nie potrafił interesować się tą samą kobietą nie tylko przez tydzień, ale nawet przez jeden cały dzień. Mając 17 lat podróżował po Niemczech, Francji i Anglii i nauczył się biegle mówić po francusku. Dziś wiadomo, że Sobieski poza talentem dowódcy miał także bardzo duże walory intelektualne i należał do najlepiej władających piórem Polaków swojej epoki. Będąc dobrym znajomym Zamojskiego, chorąży koronny od wiosny 1659 roku zaczął odwiedzać małżonków i wkrótce nawiązał korespondencję z Marią Kazimierą. Z tego okresu znane są tylko jej listy. Prosi w nich o wiadomości ze dworu i z szerokiego świata, interesuje się jego planowanym małżeństwem z kanclerzyną leszczyńską. Zapewnia, że chciałaby ją mieć za sąsiadkę. Wymawia, że rzadko do niej pisuje. Przesyła mu szkaplerz i krzyżyk, uprzedzając, że nie jest to dowód szczególnej łaski. A zresztą wie, że na życzliwości piszącej panu Janowi nie zależy. Donosi, że mąż pozwolił jej zmienić uczesanie. Wtrącał szczypliwe uwagi o innych kobietach. Przestrzega, żeby Sobieski zbyt łatwo nie ulegał wdziękom przewrotnych wołoszek i zwierza się z nieszczęść, które we Francji spotykają rodziny d'Arquien. Jednak ten platoniczny flirt nie bawił długo chorążego koronnego. Wystąpił więc z propozycją, której Marysieńka nie powinna była wysłuchiwać i miała żal, że żąda czegoś, czego nie może mu użyczyć bez obrazy. W odpowiedzi na to pan Jan w czasie najbliższej wizyty w Zamościu okazał, że ma dość całej znajomości i po powstałej sprzeczce wyjechał bez pożegnania. Marysieńka skarżyła się jego przyjacielowi Sapierze, że nikt na świecie nie ośmielił się potraktować tak kobiety, mówiąc wprost – — Że jest zmęczony moją życzliwością, wyznaję, że byłam tak głupia, aby go wyróżniać. Korespondencja została jednak wkrótce wznowiona, a co więcej, przybrała nowy charakter. Teraz sobie Sobieskiemu zaczęło na Zamojskiej coraz więcej zależeć. W sierpniu 1661 roku donosił Marii Kazimierze, że oddalenie od niej powoduje jego melancholię, a we wrześniu odwiedził ją w Warszawie, gdzie zaszły dwa wydarzenia — Przede wszystkim jest prawdopodobne, że właśnie wówczas zostali kochankami. Poza tym w kościele karmelitów chorąży wielki koronny i wojewodzina sandomierska — Zamoyski otrzymał już wtedy tę godność — ślubowali sobie miłość i wierność, choć niektórzy sądzą, że przysięgę składał tylko on, bo ona jako mężatka czynić tego nie mogła. Nastąpiła także wymiana pierścionków. Wkrótce potem Sobieski wyjechał na Ruś, a Maria Kazimiera wróciła do męża. Po ślubach karmelickich korespondencja uległa zasadniczej zmianie. Zaczęli pisać o swojej miłości. Marysieńka nie tylko donosiła, że czeka na ukochanego avec une grande ochota, ale wyznawała, że nie ma chwil, żebym o waszeci nie myślała. Od czasu jakeśmy się rozstali, chodzę zaniedbana, nieuczesana, bez wstążek i bez muszki. Nie dbam o to, żeby się podobać komukolwiek. Bywała także nietaktowna, bo kiedy Sobieski chował swą wprawdzie niezbyt kochaną matkę, pisała Ten pogrzeb trzeba zakończyć jak najprędzej. Byłabym w największej rozpaczy, gdyby wskutek tego nie udało się znaleźć czasu na spotkanie. Tego typu korespondencja w razie przechwycenia mogła już grozić skandalem. Dlatego też zakochani wprowadzili specjalny szyfr, w którym ona występuje pod imieniem Jutrzenki, Róży, astrei i Esencji, Sobieski... Celadona, jesieni lub procha, a mąż — fujary, makreli czy konia. Miłość swą nazwali pomarańczami. Zapewniali się wzajemnie, że zachowują te owoce zupełnie świeże, a listy — konfiturami. Trzeba podkreślić, że choć o uczuciu Marii Kazimiery do chorążego wielkiego koronnego coraz głośniej mówiono w Polsce, to Zamojski niczego się nie domyślał i nieraz towarzyszył zakochanym w spotkaniach o charakterze towarzyskim. Niemniej stosunki z wojewodą były coraz gorsze. Któregoś dnia zrobił popijanemu Marysieńce taką awanturę, że ze strachu chorowała przez trzy dni. Miał się również wyrazić, że nie pozwoli pozbawić się swoich domowników i woli, aby się żona wyniosła. W tej sytuacji wojewodzina już wiosną 1661 roku podjęła projekt podróży do Paryża. Wyjazd taki rozwiązywał różne problemy. Po pierwsze, szczerze przywiązana do rodziców, Maria Kazimiera Chciała ich na dłużej odwiedzić. Poza tym, w porównaniu z prowincjonalnym Zamościem, pobyt w stolicy Francji dla lubiącej się bawić kobiety stanowił prawdziwą atrakcję. Wreszcie, gdyby pojechał z nią mąż, to wyrwałaby go spod wpływu rozpitych domowników i odniosła nad nimi zwycięstwo. Natomiast w razie pozostania Zamojskiego w domu mogła ściągnąć do Paryża kochanka i widywać się sobie z kim mniej obawiając się, że będą w każdej chwili rozpoznani. Początkowo wojewoda deklarował, że będzie towarzyszył żonie i nawet czynił jakieś przygotowania do podróży. Ale ona prędko zdała sobie sprawę, że skończy się na obietnicach. Sóreczka miała zostać pod opieką księżnej Wiśniowieckiej. Maria Kazimiera wyjechała z Zamościa 26 lutego 1662 roku pod nieobecność Zamojskiego bawiącego w Warszawie. Wyjazd jej wywołał dużo skandalicznych pogłosek. Mówiono, że opuściła dom mężowski nocą, Zabierając pieniądze i kosztowności, w rzeczywistości podążyła do stolicy, gdzie przebywała około miesiąca, a dopiero stamtąd przez Gdański i Amsterdam udała się do Paryża. Przy czym towarzyszył jej jeden z dworzan wojewody Jarocki. Inną przyczyną plotek było powierzenie swych dóbr Sobieskiemu i dla przyzwoitości sapierze, co częściowo można jednak było wytłumaczyć faktem, że Zamoński nadal głosił zamiar wyjazdu w terminie późniejszym. Rodzina przyjęła Marię Kazimierę bardzo serdecznie, a szczególnie bliskie stosunki nawiązała z ojcem i młodszym bratem. Z żalem donosiła, że rodzice źle żyją ze sobą, ale że Margrabia szczerze ubóstwia mnie. Ojciec Zamojskiej, według określenia księcia de Saint-Simona, był człowiekiem bystrym, wytwornym w obcowaniu i obracał się w dobrym towarzystwie. Jedna z sióstr chciała wbrew woli państwa d'Arkien wstąpić do zakonu. I wojewodzina chodziła z nią codziennie do karmelitanek. Dwie inne były już w klasztorach na prowincji, w związku z czym Marysienka pojechała je odwiedzić, zaglądając po drodze na winobranie do zadłużonego majątku rodzinnego w Burgundii. Jeszcze inna Maria Ludwika należała do Mary królowej. Z powodu dolegliwości Maria Kazimiera pozostawała pod opieką kilku lekarzy. Bardzo przeżyła zgon oddanego sługi Stawskiego, natomiast nie pozostały ślady żalu po śmierci córeczki zmarłej w Zamościu w grudniu 1662 roku. Wojewodzina tytułująca się księżną zamojską pisała, że żyję tu jak należy, mam dwóch paziów, czterech lokajów, moja lektyka wzbudza podziw, moja kareta bardzo piękna. A poza tym wcale nie znajdują mnie w Paryżu brzydką, jak się obawiałam. Moja figura też bardzo się tu podoba. Niemniej zdarzały się jej przykrości, a największą był zawód, że nie została oficjalnie przyjęta u dworu. Co więcej, nie udało się nawet nieoficjalne spotkanie z królową, które chciała zorganizować Maria Ludwika d'Arquien. Wojewodzina musiała się więc zadowolić bywaniem u siostry polskiej monarchini, tzw. księżnej palatynowej. W stosunku do męża i kochanka Maria Kazimiera prowadziła podwójną grę. Sobieskiego starała się ze wszystkich sił ściągnąć do Paryża. Zapewniała go, że rusza, róża, jeden z jej przydomków, zawsze jednaka w pomarańczach miłości swoich. Straszyła, że tu zostanie na zawsze, gdyż ojciec nie pozwoli jej wrócić. Obiecywała mu, że będzie dobrze przyjęty we Francji i stale poszukiwała majątku, który miała dla niego nabyć. W tej ostatniej sprawie rozwinęła szczególnie ożywioną działalność tak dla niej znamienną, gdy pragnęła czegoś gorąco. Komaszyński. Przekonywała poza tym Jana o życzliwości swoich rodziców oraz informowała, że matka pomaga wyszukiwać dla niego prezenty. Wszystko to jednak nie dało wyniku, gdyż Sobieski nie opuścił kraju, pisząc do swojej kuzynki Lubomirskiej, że powstrzymuje go przed tym krokiem honor i reputacja. Chodziło o wzgląd na Zamojskiego. W związku z powyższym Marysieńka nie zrywała z mężem. Jarocki informował nawet swego pana, że jej mość dobrodziejka szczerze tęskni za nim. Była zła, że wojewoda nie przyjechał jej tu utrzymywać oraz, że rzadko do niej pisywał. Wykłócała się o swe dochody. — Trzeba się postarać, żeby fujara dał jutrzęce przyzwoitą pensję — pisała do pana Jana. Drwiła zeń w listach do Sobieskiego, a jednocześnie zachowywała wszystkie pozory, a przez wracającego do kraju Jarockiego przesłała wojewodzie kosztowną szpadę. Wreszcie postanowiła do niego wrócić. Do domu przybyła 22 października 1663 roku, przywożąc ze sobą ukochanego młodszego brata, kawalera Ludwika d'Arquien. Mąż był chory i przyjął ją dość miło. Mieszkali początkowo w Zwierzyńcu, a po dwóch miesiącach uroczyście wjechała do Zamościa, gdzie na cześć małżonków wystawiono tragedię. Wkrótce jednak nieporozumienia z wojewodą zaczęły się powtarzać. Początkowo chodziło o szwagra, którego Zamojski znienawidził i chciał nawet zabić, także ten musiał uciekać. Później ponownie nastąpił pełen rozkład małżeństwa. Wiosną 1664 roku Marysieńka w ciąży udała się do Gdańska, aby tam rodzić, a podobno myślała nawet o powrocie do Francji. Sobieskiego, który najpierw wojował na Ukrainie, a potem leżał poważnie ranny w głowę, przez cały ten czas nie widziała. Wkrótce powiła trzecią córkę, ale i ta żyła kilka miesięcy. Zamojska wróciła wówczas do Zamościa, jednak od stycznia 1665 roku zamieszkała w Warszawie, coraz bardziej myśląc o rozwodzie. Dążył do tego także Sobieski, utwierdzający Marysieńkę w przekonaniu o jego wielkim uczuciu. Rozwiązanie to zaczęła również brać pod uwagę królowa. Nie było ono jednak proste, a Maria Kazimiera, jak nierzeczliwi twierdzą, Licząc na spadek po stale niedomagającym Zamojskim, okresowo myślała nawet o restytuowaniu małżeństwa. W takich okolicznościach wojewoda ciężko zachorował i niespodziewanie umarł 7 kwietnia 1665 roku. Sekcja wykazała, że przyczyną zgonu była choroba francuska. Otrzymawszy wiadomość o śmierci ordynata, Jan Kazimierz rozpłakał się, odszukał o Marię Kazimierę i wręczył jej list ze słowami — Oto rozwód! Któregoś żądała. Przed wdową stanęły teraz dwa problemy — ślub z Sobieskim i zabezpieczenie dóbr otrzymanych od Zabońskiego. W chwili zgonu pierwszego męża Marysieńka była już pewna wielkiego uczucia swego kochanka. Jednak sytuacja polityczna komplikowała ich wzajemne stosunki. Pan Jan należał od dawna do stronnictwa związanego z dworem — ale dopiero w tym okresie królowa postanowiła powierzyć mu czynną rolę w zwalczaniu Jerzego Lubomirskiego, głowy opozycji antykrólewskiej. Sobieski miał przeciwko temu silne obiekcje, gdyż była to akcja bardzo niepopularna, a w dodatku chciano go użyć przeciw staremu przyjacielowi, który mu uratował życie pod Beresteczkiem. Tymczasem Ludwika Maria, a z nią Maria Kazimiera, żądały, żeby przyjął odebrane Lubomirskiemu godności – laskę marszałkowską lub buławę hetmańską. Dla uzyskania ręki Marysienki, chorąży koronny gotów był wiele uczynić i w tych warunkach, z niezupełnie jasnych przyczyn, w kaplicy zamkowej, w obecności pary monarszej oraz nowo przybyłego posła francuskiego biskupa de Bonzi odbył się w maju 1665 roku wielki tajemnicy ze względu na żałobę ślub dotychczasowych kochanków. W trzy dni później Sobieski przyjął uroczyście wręczoną mu laskę marszałkowską i stał się oficjalnym przywódcą obozu królewskiego. Poprzednią noc Jan długo wspominał jako tę, w czasie której Marysieńka okazała mu najwięcej uczuć. Jakoś mnie waszmość moje serce puścić nie chciała, jakoś prosiła, żebym nie odchodził, jakoś mnie na swoją ciągnęła pościel, dość łóżko wąskie, a przecie to tam było miło. Na wieść o ślubie syn Kondeusza napisał do Ludwiki Marii — Cieszę się, że to już sprawa załatwiona — — Co na zawsze przywiąże pana Sobieskiego do waszej królewskiej mości? Pomimo przestrzeganej tajemnicy wiadomość o zawartym małżeństwie rozeszła się szeroko po Polsce, a ponieważ ślub odbył się przed pogrzebem Zamojskiego, to wywołał ogólne oburzenie. Niezależnie od tego protestował Margrabia d'Arquien, który chcąc, żeby ukochana córka wróciła do Francji i tam zrobiła świetną partię, napisał list pełen żalu do Ludwiki Marii, wyrzucając jej m.in., że nie pytała rodziny o zgodę. W Polsce powstały skandal był tak wielki, że postanowiono wyprzeć się dokonanego czynu. Zaczęto więc szykować się do drugiego, tym razem, jawnego ślubu w późniejszym terminie. Tymczasem zaś Sobieski wyjechał na Ruś, a Marysieńka wyruszyła na pogrzeb pierwszego męża do Zamościa. Stanowszy 5 czerwca 1665 roku przed tym miastem, zostały jednak bramy zamknięte z rozkazu księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej, siostry zmarłego, a na pełen oburzenia protest, czy wiedzą, komu odmawiają, odkrzyknięto, że żonie Sobieskiego. Musiała więc zawrócić, gdyż dowiedziała się, że Gryzelda podobne rozkazy rozesłała po całej ordynacji. Kiedy nie wpuszczono jej także do jakiegoś folwarku, z gniewem rozdarła na sobie suknię. Ostentacyjny drugi ślub odbył się bardzo uroczyście 5 lipca. Tłumaczono, że jest on przyspieszony ze względu na wybuch wojny domowej. Przedtem ludzikę Marię o rękę wdowy prosił uroczyście przyjaciel pana Jana, Marek Matczyński. Za ślubin udzielił nuncjusz Piniatelli, późniejszy papież Inocenty XII. Wesele z udziałem pary królewskiej trwało trzy dni, w czasie których wygłoszono na cześć młodych masę panegiryków. Marysieńka liczyła wówczas 24 lata, a jej małżonek 36. Bezpośrednio potem Sobieski zapisał żonie na swych dobrach znaczną sumę – 12 lipca Jan wyjechał za królem na niesławną wojnę domową, a Maria Kazimiera pozostała przy królowej. Czasami na krótko dojeżdżała do męża i wówczas spotykali się w stodołach lub karczmach. Później on niekiedy wpadał do Warszawy lub ona odwiedzała którąś z jego posiadłości, przy czym w grudniu 1666 roku, bawiąc w żółkwi w czasie najazdu Tatarów, znalazła się w dużym niebezpieczeństwie. Sobieski był dowódcą wojsk królewskich i po dłuższych działaniach wojennych, kampanię tę nazwano Goniono, został rozbity przez Lubomirskiego pod mątwami. W kwietniu 1666 roku przyjechał ponownie kawaler d'Arquie, który wojował pod dowództwem szwagra, a będąc bardzo dzielny, o mało nie zginął. Marszałkowa złościła się, że Ludwika Maria nie nadała mu żadnej godności. 30 kwietnia 1666 roku Jan Kazimierz przyznał Sobieskiemu buławę polną, wakującą po Czarnieckim. Rola polityczna i znaczenie męża Marysieńki, a pośrednio i jej samej, stale więc rosły. W tym okresie Sobieska zaciekle prawowała się o sumy zapisane jej przez pierwszego męża. Cały spadek po wojewodzie sandomierskim zagadnęli wiśniowieccy i koniec polscy, a więc rodziny jego sióstr, Walczyli oni na dwa fronty, przeciw Marysieńce i przeciw Młodszej Gałęzi Zamojskich, która domagała się przekazania im ordynacji. Sobieska miała natomiast prawa do części dóbr pozaordynackich. Pomimo uciążliwych pertraktacji długo nie podejmowano żadnych wiążących decyzji. Wreszcie postanowiono, że spory rozstrzygnie Sejm. Jan, uważany przez większość posłów za nielegalnego marszałka, nie chciał być na nim obecnym, ale żona wymusiła, żeby stawił się i bronił jej interesów. Wyrok sądu sejmowego z 25 kwietnia 1666 roku był dla Marii Kazimiery wyjątkowo korzystny. Z pięciu kwot, o które się ubiegała, łącznie 920 tysięcy złotych polskich, na podstawie różnych zapisów zamojskiego przyznano jej 800 tysięcy. Dwa mniejsze nadania odrzucono jako niewłaściwie zarejestrowane. Biedny Jan zapłacił za zwycięstwo żony drobnymi upokorzeniami, gdyż kilkakrotnie podkreślano, że nie on, lecz Lubomirski jest prawdziwym marszałkiem wielkim. Jednak Gryzelda Wiśniewiecka swej przegranej nie uznała. Chora Marysieńka podniosła się nawet z łóżka, żeby jechać z Warszawy do Żółkwi i uczestniczyć w targach. Jej przeciwnicy byli początkowo bardzo nieustępliwi i straszyli zerwaniem rokowań. Dopiero później jeden z nich, chorąży bracławski Hieronim Żaboklicki, zaproponował rozwiązanie kompromisowe. Sobiescy zgodzili się na połowę sumy przyznanej wyrokiem sądu sejmowego, to jest na 400 tysięcy złotych polskich. Kwota ta miała być spłacona różnymi sposobami. Niemniej ostateczne porozumienie zawarto dopiero znacznie później. W czasie licznych rozstań Sobieski pisał do żony piękne listy pełne głębokiej zmysłowej miłości. Z tego okresu zachowała się tylko jego korespondencja. Wynika z niej, że Marysieńka coraz mniej mu okazywała uczucia, a coraz więcej kaprysiła. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywiście nieraz chorowała. Jak się Marszałek Wielki w parę lat później przyznał, był wówczas zazdrosny o kawalera d'Arquin, gdyż podejrzewał, że żona kocha więcej brata niż jego. Natomiast nie ma danych, że przejmował się szczególnie flirtem Marii Kazimiery, z posłem francuskim, pięknym biskupem Bonzi, co było przedmiotem licznych plotek. Ambasador podobno był bardzo zakochany i zdradzał nawet Marysieńce pewne tajemnice, a uczucie to ze względu na jego implikacje polityczne wywołało niepokój w Paryżu. Sobieski przeżywał za to głęboko zarzuty Marysieńki, że to on jest przyczyną ich bezdzietności, gdyż ona urodziła Zamojskiemu trzy córki. W pierwszym okresie po ślubie małżonkowie często przebywali oddzielnie i dopiero pod koniec 1667 roku zamieszkali przez dłuższy czas razem we lwowskiej kamienicy marszałka. W roku 1667 zmarła królowa Ludwika Maria, a wkrótce potem Jan Kazimierz zaczął myśleć o abdykacji i w związku z tym wypłynęła sprawa elekcji. Choć to było niepopularne, Sobieski gotów był nadal popierać kandydaturę księcia Condé, ale pod wpływem żony postanowił przenieść się później na stałe do Francji. Małżonkowie wspólnie ustalili listę wynagrodzeń żądanych od Ludwika XIV za okazywaną pomoc. Obejmowała ona buławę marszałka Francji, order świętego ducha, duże dobra z tytułem książęcym, dla Marysieńki taburet, prawo siedzenia w obecności monarchów, a dla jej braci opactwo i stanowisko porucznika gwardii. Król Francji gotów był zaspokoić część tych żądań, przy czym jest zupełnie niezrozumiałe, dlaczego przez wiele lat zrażał sobie Marię Kazimierę, odmawiając szeregu w gruncie rzeczy niewielkich zaszczytów jej rodzinie. Tymczasem Sobieska w tym okresie już doskonale rozumiała, że z pozycji męża można ciągnąć dużo korzyści. Konieczność przeforsowania swoich żądań stanowiła jeden powód, dla którego Marysienka postanowiła ponownie wyjechać do Francji. Drugim, wobec licznych poronin, była chęć odbycia porodu pod opieką lekarzy paryskich. Wreszcie rodzina i dwór Ludwika XIV zawsze stanowiły silne magnesy. Rozstawszy się z mężem w Jaworowie 2 czerwca 1667 roku, Maria Kazimiera wyruszyła w podróż. Po drodze zatrzymała się w Warszawie, gdzie prowadziła pertraktację z ambasadorem Bonzi, który podobno nie wychodził z jej domu. Wreszcie wyruszył z nią barką w stronę Gdańska i tam na Wiśle miała rzekomo zdradzić Sobieskiego. O biskupie w ogóle mówiono, że jednym z głównych celów jego pobytu w Polsce było przyprawianie rogów mężom. Tym razem plotkom o przygodzie Marysieńki uwierzył nawet król Jan Kazimierz. Po kraju krążył pamflet, że do swej żony pan Jan docisnąć się już nie może przed złymi i Francuzami, choć poświęconymi. I drwiono, ustąpi nieprzyjaciel, gdy hetman z rogami. Do małżonka pogłoski te też dotarły, ale Maria Kazimiera umiała go łatwo przekonać, że są to zwykłe oszczerstwa. Niemniej później marszałek nie skrywał zadowolenia, gdy dowiedział się o opuszczeniu na stałe Polski przez zakochanego w jego żonie biskupa. Marysienka jechała przez Gdańsk i Hamburg. Towarzyszył jej brat, młody krewny Hetmana, Wiktor Sobieski i 40 osób służby. Do Paryża dotarli około 15 sierpnia. Pertraktacje z rządem francuskim przebiegały źle. Wprawdzie minister de Lyon odwiedził marszałkową dwa razy, ale nie przyjął wszystkich jej warunków, odrzucając zwłaszcza dotyczące krewnych. Nie pomogła interwencja Sobieskiego, który przesłał żonie in blanco podpisane dokumenty, upoważniające ją do zawarcia porozumienia w jego imieniu. Również niepowodzeniem zakończyły się pertraktacje z księciem Condé, który popadł w konflikt z rodziną Marysieńki. Jej kuzynka, umierając, zapisała fikcyjnie Kondeuszowi dobra rodzinne Darkienów espoise. W rzeczywistości przeznaczone one były dla jej męża, hrabiego de Guiton, który na skutek osobliwości prawa burgundzkiego nie mógł ich bezpośrednio otrzymać. Guiton był wiernym dworzaninem walecznego księcia i ten otaczał go swoją opieką. Nie pomogły oskarżenia krewnych Marii Kazimiery, że testament został wymuszony na umierającej przez nasłanego spowiednika, ani oficjalne oświadczenia Sobieskiego, że nie będzie walczył o tron dla kogoś, kto krzywdzi jego teścia. Rycerski Kondeusz pozostał nieugięty, wyjaśniając, że nie zdradzi przyjaciela nawet za cenę korony. 2 listopada 1667 roku Maria Kazimiera urodziła syna. Zawiadomiony o tym przez Margrabiego Darkien, Sobieski ogromnie się ucieszył, Wiadomość otrzymał 9 grudnia i przesłał małemu masę serdeczności z żartobliwym ostrzeżeniem, niech mi często nie bywa na pościeli u mamy, żeby zaś nie odsadził tatusia od miłości najśliczniejszej Marysieńki. Już wcześniej zapowiedział, że syn ma się po ojcu nazywać Jakubem, a na drugie Louis dla tamtych krajów. Napisał też do Ludwika XIV z prośbą, aby został ojcem chrzestnym, na co ten raczył się zgodzić. Matką chrzestną była królowa Henryka Angielska. 27 maja 1668 roku król Słońce uprzejmie zawiadomił Sobieskiego, że trzymał do chrztu jego syna i nadał mu swoje imię. Był to główny sukces Marysieńki odniesiony w Paryżu. Martwiła się tylko, że Jakub, nie niedoceniając zaszczytu, głośno wrzeszczał w czasie całej uroczystości. Wstydząc się tego, Maria Kazimiera aż się spociła z emocji, a francuska siostra marszałkowej o mało nie zemdlała na skutek podobnego braku szacunku niemowlęcia. I przed, i po porodzie sobie skaczyła się często źle i dlatego nieraz kaprysiła. Lekarze straszyli ją, że klimat Polski jej szkodzi i zalecali zamieszkanie na południu Francji. W pewnym okresie w obawie o zdrowie małżonki pan Jan ślubował długotrwałe posty o chlebie i wodzie i fundowanie kościołów oraz gdzie tylko mógł zamawiał nabożeństwa na intencję wyleczenia Marysieńki. Spowiednikowi jego wyrwało się wówczas westchnienie — Czemu ja tak Boga kochać nie mogę? Jednak propozycję spędzenia zimy w Paryżu Sobieski zdecydowanie odrzucił ze względu na obowiązki dowódcy. — Niepodobne to są rzeczy, moja panno — odpisał stanowczo żonie. Poza tym czasami trochę skarżył się, że marszałkowa wydaje za dużo pieniędzy na reprezentację. Sobieska nie zdawała sobie sprawy, że w czasie jej pobytu w Paryżu pozycja męża w kraju uległa zasadniczej zmianie. 4 października 1667 roku odniósł on pierwsze ze swych świetnych zwycięstw, odpierając Tatarów i Kozaków, którzy poddali się Turcji pod podchajcami, po czym triumfalnie wjechał do Warszawy. Informował Marię Kazimierę, że żaden hetman nie był tak w Polsce witany. 5 lutego 1668 roku otrzymał wielką buławę koronną. Przez cały czas pisał do żony pełne żaru miłosnego listy, których przechowanie jest ogromną zasługą Marii Kazimiery dla literatury polskiej. Natomiast dolegliwości Marysieńki tylko częściowo tłumaczą dysproporcję uczuciową zachodzącą pomiędzy jego płomiennymi wyznaniami, a jej radą, żeby sprawił sobie kochankę, skoro inaczej nie może doczekać się spotkania.